O, dziękuję, mam na imię Michał, jestem alkoholikiem. E, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i dziękuję. E, dziękuję Wam za zaproszenie, a Bogu za to, że dał mi Was, że mogę znowu skorzystać z tego cudownego leku, jakim jest podzielenie się swoim doświadczeniem z drugim alkoholikiem, bo to jest jedyne lekarstwo na moją chorobę. To jest jedyne lekarstwo na to, żeby moja głowa się uspokoiła i, i żebym y, miał siłę do tego, żeby... Budować relacje z Bogiem i siłę do tego, żeby funkcjonować między ludźmi, nie? Bo, bo mam na imię Michał, jestem alkoholikiem. i Mój problem to Michał. To, to nie alkohol jest moim problemem. I nigdy nie był. Alkohol całe życie był lekarstwem na moją chorobę, czyli na, na tą chorobę duszy. Bo ja powtarzam, mój sponsor też mi to powtarza, że ja nie stałem się alkoholikiem, bo piłem alkohol. Czyli wódkę. Ja nie lubię tego. Ten, tak fajnie się mówi... Piliśmy alkohol, spożywaliśmy alkohol, chlałem wódę, tylko dudniało, nie? A dlaczego chlałem? Bo jestem alkoholikiem. Czyli nie, nie stałem się nim, bo chlałem wódę, tylko chlałem wódę, bo, bo jestem alkoholikiem. Można by chyba rzec, że od dziecka cierpię się na tą przypadłość, nie? Na tą przypadłość, która, która mi ciągle podpowiadała, że, że gdyby wszyscy inni się zachowywali inaczej, gdyby mój ojciec był inny, gdyby moja matka była inna, gdyby moja siostra była inna, Gdybym się urodził gdzie indziej, gdybym chodził do innej szkoły, gdyby moi koledzy byli inni, gdyby ten świat był inny, jak potem dorastałem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To by wszystko było super, nie? I, i by było wszystko elegancko. No ale ci inni nie chcieli się w ogóle nigdy zmieniać, a nawet jak się zmienili, to się okazywało, że i tak jest nie tak, jak, jak ja bym chciał, nie? I, I bardzo szybko odkryłem właśnie, że, a, że ta woda, bo, bo, bo bardzo szybko odkryłem wódkę, że ta woda była lekarstwem po prostu, nie? I, i wtedy no, mogłem sobie żyć spokojnie, nie? No i przed taki czas, że trzeba było to odstawić i tak dalej, i tak dalej. Nie będę wam tu opowiadał, jak do tego doszło, bo to nie jest tematem, yy, tematem naszego dzisiejszego spotkania, nie? O co chodzi w tym dziesiątym kroku, nie? Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny z miejsca przyznając się do popełnianych błędów, nie? Czyli e, tam jest napisane od razu, co mam robić, nie? Z miejsca mam się przyznać od razu do popełnionego błędu, nie? E, a nie czekać. Nie czekać i może minie, nie? Jak ból zęba, nie? Nie czekać, może przejdzie. Yy, nie, nie czekać i odłożyć tego do plecaka i a, nic się nie stało, nie? A, no nie będę się denerwował przecież na tego człowieka, bo przecież nie powinienem się denerwować, tak? Bo uraza jest we mnie, a nie w tym człowieku, nie? No i musztarda po obiedzie. No jak będę się czekał jak będę się to odkładał, to tam będzie, się, będzie mi to siedzieć, nie? Krok dziesiąty... Polega na tym, że ja mam się z miejsca przyznać do popełnionego błędu. Ale nie tylko wtedy, jak cudów, na wyczyniam cudów, na krzyczę i, i e, nawezywam ludzi, no to wiadomo, że, że muszę wrócić i, i przyznać się, przeprosić, zapytać, czy mogę jakoś zadośćuczynić tą szkodę. tak? Ale krok dziesiąty składa się tak jakby z pięciu elementów, które muszę wykonać natychmiast. Nie? A, a ten krok dziesiąty stosuje do wszystkiego, nie? do tego, że. Że, nie wiem, coś mi się nie podoba, do tego, że się spieszę gdzieś, do tego, że ktoś się krzywo na mnie spojrzał, do tego, że mi ktoś zwrócił uwagę, do tego, że pogoda jest nie taka, jakbym chciał, nie? Do tego, że muszę stać na światłach, a, a, a mi się spieszy, nie? Do tego, że, nie wiem, ktoś się umówił ze mną i nie przyszedł na to spotkanie, nie? do tego, że odbieram, dzwonię 10 razy i żaden alkoholik nie odbiera telefonu, nie? I tych, do tego jest po prostu całe życie, bo to, bo to jest moje życie, nie? Czyli ta, ta choroba duszy, to, co jest moim głównym problemem, to, że nie jest tak, jak ja bym chciał, nie? I że ci ludzie nie zachowują się tak, jak ja bym chciał. I do tego jest mi potrzebny dziesiąty krok, bo jakby cała kwintesencja wszystkiego doszła do dziewiątego kroku, Uporządkowałem rumowisko po moim życiu, tak, od, od dzieciństwa do, do tego momentu i wydawałoby się, że jest wszystko ok. No wszystko by było ok, gdyby ktoś mi urwał głowę i zastąpił ją nową głową, nie? No to by było super. Natomiast moja głowa dalej jest chora, nie? Mimo, że postawiłem 9 poprzednich kroków ze sponsorem, e, znalazłem tą siłę wyższą, uznaję tą bezsilność, e, staram się, jak mogę, ufać tej sile i, i zawierzać jej swoje życie. Zobaczyłem o co chodzi w tych, z tymi wadami charakteru w czwartym kroku, dlaczego ja tych ludzi tak nienawidziłem i, i dlaczego oni mnie tak krzywdzili, nie? W cudzysłowie, eee, zobaczyłem o co chodzi w końcu w tym szóstym, siódmym kroku, który dla mnie szósty, siódmy krok jest dalej najtrudniejszym krokiem, nie? Bo muszę puścić w końcu. Muszę w końcu otworzyć tą łapę i puścić ten batonik z tej łapy, i, poz, i żeby mi ta ręka wyszła z tej maszyny, nie? Czyli jak ta małpa, która, która jest w tą łapkę, nie? Ale ja nie chcę puścić, nie? Ja nie chcę puścić moich wad, bo ja chcę, żeby moje było na wierzchu, nie? Ja nie chcę, yy, yy, nie chcę przestać się użalać, nie? Ja nie chcę zmienić pracy, zwolnić się, jak mi się ta nie podoba, tylko wolę narzekać i wyzywać szefa i współpracowników, nie? Yy, czyli ja bym chciał yy, robić po staremu, ale, ale nie mieć konsekwencji z tego tytułu, nie? I żeby ktoś za mnie coś zrobił, nie? No, tak się nie da, nie? I no i wszystko fajnie, pięknie, potem zrobiłem listę osób, yy, odwiedziłem te osoby, yy, te, które chciały się ze mną spotkać, zadość, uczyniłem i by było i powinno być gitara, nie? Wszystko jest zrobione, naprawione, obietnice dziewiątego krok, mówię jasno i wyraźnie, że już w połowie jego drogi odzyskaliśmy nową wolność i nowe szczęście, trata, tata i jest gitara, nie? No i się okazuje, że nie jest. Bóg w swojej doskonałości wiedział, że nie będzie dobrze po tych dziewięciu krokach i dlatego zrobił Pozostałe trzy. Czyli pierwszy, pierwszy z tych trzech, którym tak naprawdę żyję, już teraz po, po, po zrobieniu tego wszystkiego, to jest właśnie ta, ta dziesiątka, nie? gdzie jak widzę, że jak widzę, że ludzie mnie zaczynają wkurzać, jak widzę, że zaczynam się spieszyć, jak widzę, że zaczynam mam rotać pod nosem, jak widzę, że moja głowa paruje i zaraz wybuchnie, to znaczy że mam zatrzymać, nie? to znaczy się, że problem jest ze mną niesamowity, nie? bo. Takim papierkiem lachmusowym w moim życiu, czyli mojej kondycji duchowej, mojego, mojego stanu, to jest drugi człowiek. Nie? Jak chodzę wśród ludzi i ci ludzie mi się podobają, kocham ich, nie przeszkadzają mi, e, lubię z nimi rozmawiać, to jest okej. Okay, znaczy że ze mną jest w miarę dobrze. Nie? Natomiast jak, e, jak chodzę wśród ludzi i zaczynają mnie oni denerwować, e, e, patrzę na nich i mówię, że nie powinni się tak ubierać, nie powinni się tak zachowywać, w ogóle powinni inaczej wszystko robić, to znaczy, że ze mną już jest bardzo źle. Nie? Że że jak oni mnie zaczynają denerwować, to już jest, to już jest ze mną masakra, nie? I wtedy, wtedy muszę sięgać po dziesiąty krok, nie? Natomiast takie sytuacje ma gorąco, są jakby zauważalne. No takim dobitnym przykładem jest to, jak wchodzę w kimś w polemikę i, i zaczynam dyskutować i, i jak goś nie odpowiada po mojej myśli, to zaczynam drzeć reja, nie? No to wtedy wiadomo, że już jest masakra. I co ja mam zrobić, nie? Książka mówi jasno i wyraźnie, co ja mam zrobić, nie? Bo... Dziesiąty krok, tam dużo ta książka nasza nie opisuje, nie, bo to ee, w połowie strony gdzieś jest, jest tak, tak napisane, nie? że mm, czekajcie chwilę, a nie ta strona, przepraszam najmocniej. Yy, że mm, Uważajmy dalej na samolubstwo, nieuczciwość, urazy i lęk. nie? I książka wylicza, co mamy zrobić. nie? Wtedy mam od razu się zatrzymać. Gdy się pojawiają, od razu się zatrzymuję. To ja to dodaję, bo tego nie ma w książce. Nie? Ja mam się zatrzymać natychmiast. Natychmiast się mam zatrzymać. Nie? Czyli, nie wiem, jadę autem i moja głowa wariuje. Nie? Moja głowa już racjonalizuje, co będzie. tak? Wchodzę w dyskusję z drugim człowiekiem i widzę, że zaczyna już mnie ten człowiek denerwować. Nie? Mam się zatrzymać, nie? Eee, nie wiem, spieszę się gdzieś, tak? Pędzę i uważam, że jak, jak nie przejadę teraz na czerwonym świetle, to świat się zawali, nie? Nie, mam się zatrzymać, mam... Z... Jeszcze mam gorszą rzecz zrobić. Mam zjechać na pobocze, mimo że się bardzo spieszę, i się zatrzymać, nie? I co mam zrobić? Mam od razu poprosić Boga, aby to zabrał, Nie? mam to natychmiast z kimś omówić, jeśli kogoś skrzywdziłem, mam naprawić wyrządzoną szkodę i potem automatycznie natychmiast skierować swoją uwagę na kogoś, komu mogę być użyteczny. Nie? I tu jest pułapką taką właśnie, co mówiłem na początku, że jak urazę do drugiego człowieka, jak poczuję lęk, to ja sobie uwielbiam to tłumaczyć, nie? że a no on miał prawo się tak zachować, a no ten lęk to kiedyś minie, bo to jest wytwór mojej głowy. A on to jest chory człowiek i tak dalej. Wszystko super, nie? Tylko nie robię, nie robię tych pierwszych trzech rzeczy. Nie zatrzymuję się, biegnę, idę dalej w tym wszystkim. Nie proszę Boga, żeby to zabrał, bo już sam się robię Bogiem. No bo przecież ja już potrafię sobie z tym poradzić. No niestety. Nie potrafię sobie z tym poradzić, ponieważ moim głównym problemem jest to, że wiem lepiej, a największym moim problemem jest to, że ja nie mam siły. Ale nie, mam, nie to, że nie mam siły tylko do tego, żeby nie wypić pierwszego kieliszka. Ja nie mam w sobie, kochanie, takiej siły do tego, żeby pozbyć się lęku. Ja nie mam w sobie takiej siły, żeby pozbyć się urazy. Ja nie mam w sobie takiej siły, żeby pozbyć się chęci krzyczenia na drugiego człowieka. nie. Taka siła we mnie nie istnieje. Mam za to wiele innych sił które pozwalają mi pracować, pozwalają mi robić różne rzeczy. Pozwalała mi również przejść 20 kilometrów za butelką wódki w nocy, nie? Zimą. Nie było problemu. Natomiast nie mam siły do tego, żeby pozbyć się urazy o własnych siłach, bo ja jej po prostu nie mam, nie? Dlatego muszę prosić Boga natychmiast, nie? I to jest bardzo ważne, żeby w tym dziesiątym kroku, jak zobaczę, że jest już ze mną bardzo źle, a czasami jest tak, że sponsorowany do mnie dzwoni on tego nie widzi, nie? Dzwoni i napierdziela mi 5 minut, jaka to ta żona jest niedobra i co ona takiego zrobiła, nie? Ja muszę mu to dopiero pokazać, bo on jeszcze tego nie widzi. Nie? I dlatego jest, to jest tak ważne, żeby każdą taką sytuację omówić z kimś zaufanym, kto stoi z boku, kto nie jest dotknięty tą sytuacją. Bo ja mimo, że sam sponsoruję i już od paru lat siedzę w tym, to Kolejna wad moja wada jest taka, że ja zawsze będę siebie wybielał. Ja jestem człowiekiem, który do końca życia będzie widział winę w was, nie we mnie. Ja nie mam wad, ja jestem święty. To wy jesteście chorzy, nie ja. I do tego mi jest potrzebny sponsor, nie? Bez sponsora tego nie zrobię. Nie da rady. Dlatego też praca na programie nie jest możliwa w pojedynkę, ponieważ jestem człowiekiem, czyli jestem alkoholikiem, który zawsze uważa, że ma rację i że to inni się mylą. I zawsze, zawsze będę się wybielał. A jest to związane z tym, że moje postrzeganie rzeczywistości, która mnie otacza, jest wykrzywione przez zwierciadło alkoholizmu, czyli przez lęk, nieuczciwość, samolubstwo i urazy, nie? I nieuczciwość. I jak ja Tymi oczami nieuczciwości, samolub swojego egoizmu, widzę rzeczywistość. To oczywiście, że moja głowa mi podpowie, że to Wy jesteście winni tej sytuacji. A ja swojej winy nie będę widział, dlatego mi jest potrzebny drugi człowiek. Potrzebny mi jest Bóg, oczywiście, do tego, żeby, żeby zabrał mi tą urazę do tego drugiego człowieka, bo ja nie mam na to siły, nie. <śmiech> Jeśli kogoś skrzywdziłem, no to niestety muszę wrócić i, i przeprosić, przyznać się do błędu, nie. I ostatnia rzecz, jaką mam zrobić, to żeby się pozbyć tej urazy, to mam skierować swoją uwagę na kogoś, komu mogę być użyteczny, czyli zadzwonić do drugiego alkoholika, zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka, a czasami nie puszcza, nie? Modlę się, ja czasami modlę się modlitwą czwartego kroku za tą osobę, o której czuję urazę. Przegadam to ze sponsorem, wykonam 3, 4, 8 telefonów do alkoholików, jestem użyteczny dla ludzi, którzy są wokół mnie, a uraza dalej mnie wali, nie? Po rogach. I nie może puścić. I wtedy zawsze słyszę od sponsora, to musisz się udać do tej osoby i porozmawiać z tą osobą, nie? Ale nie tłumaczyć mu, że masz urazę. Tylko zrobić mu herbaty, zapytać się, co u niego i skierować swoją uwagę właśnie na niego, nie? Zbliżyć się. Uraza tego nienawidzi, nie? Uraza strasznie się boi tego, jak ja, mimo że nie chcę tego zrobić, to kieruję swoją uwagę do tego człowieka i, i rozmawiam z tym człowiekiem, nie? I bardzo często właśnie o to chodzi, żeby naprawić tą relację, bo ta uraza jest czasami tak silna, że, że muszę iść do tego człowieka i z nim po prostu posiedzieć, nie? Bardzo często, jeśli ta uraza jest bardzo silna, to ja krzywdzę tego człowieka, nie? Bo, bo najpierw go krzywdzę, potem wytwarzam sobie urazę w głowie, żeby mieć jakby usprawiedliwienie przed tym, że ja miałem prawo go, mam prawo do niego nosić urazy, bo nie jest debilem przecież, nie? On jest debilem i on w ogóle nie powinien nic mieć na tym świecie, więc ja mam prawo nosić do niego urazy, nie? No niestety, nie jest to prawda, nie? Ja tak robię, ja tak robię dziesiąty krok, tak mi to przekazał sponsor i ja tak przekazuję ludziom, nie? Natomiast jeszcze ten dziesiąty krok niestety musi być z tym krokiem jedenastym, nie? No, nie da się go rozdzielić, tak jak nie da się z szóstego, szóstego od siódmego, tak samo jak się nie da z czwartego od piątego, tak samo jak się nie da pierwszego, drugiego i trzeciego, nie? No niestety, ja tak to widzę, musi być ten kontakt z tą siłą wyższą, nie? Ale ja zawsze pokazam, że nie tylko wtedy, jak już jest sraka, to, to do Boga, nie? I jak jest trwoga, to do Boga, to wtedy Boże, zabierz urazę, Boże, yy, da, yy, daj mi dobrą drogę, Boże, zabierz lęk, Boże, spraw, żebym się nie spóźnił, nie? No niestety nie da rady, nie? Bo ja mam z tym moim Bogiem budować relacje, a nie wydawać Mu polecenia, nie? I wyobraźcie sobie taką rzecz, wejdę teraz właśnie na jedenasty krok, nie? Że ja do was dzwonię i, i, i mówię, ty Marcin, ty Sylwia, daj mi to. Dzwonię potem do Marcina, Marcin, zrób to. Sylwia, zabierz to. Marcin, daj mi spokój, nie? Zbuduję z nami relację? Jak będę tylko żądał i, i mówił, co macie zabrać, a co, albo co macie mi dać? No nie zbuduję, nie? Bo przestaniecie w końcu ze mną rozmawiać. I tak samo jest z Bogiem. On nie przestanie mnie słuchać, bo to jest istota doskonała, tak? Ta moja siła wyższa i kocha mnie takiego, jakim jestem. Natomiast On chce, żebym ja budował tą relację z Nim, ale nie dla Niego, tylko żebym zbudował tą relację z tym moim Bogiem dla mnie samego. Żebym w końcu tego Boga traktował jak kumpla, jak przyjaciela, jak ojca, którego tak naprawdę nigdy nie miałem, nie? Żebym nauczył się z Nim rozmawiać i opowiadać Mu o swoim życiu. Opowiadać mu, czego się boję, co mi się udało. Mam prawo mu powiedzieć, jakie są moje marzenia. Mam prawo mu powiedzieć, co mnie trapi, co mnie męczy. Nie? Co, co bym jeszcze chciał zmienić w tym życiu albo czego bym nie chciał. nie. Mam mu po prostu opowiadać o sobie. I jak to robię w ciągu dnia, jak się zatrzymuję w ciągu dnia, to wtedy mam tą siłę, mam tą kondycję duchową tak zwaną. Nie? Bo ta kondycja duchowa bierze się właśnie zbudowanie tej relacji z tym Bogiem. Nie? To musi być codzienny trening. Nie? Jeśli codziennie zatrzymuję się w ciągu dnia i buduję tą relację z tym Bogiem, to wtedy mam tą siłę, tą kondycję duchową do tego, żeby w relacjach z tymi ludźmi w miarę normalnie funkcjonować. A nawet jak mi jęzor poleci, bo e, mój przyjaciel Jacek Szydłowca się zawsze śmieje, że mówi, Michał, wiesz kiedy alkoholik kłamie i krzywdzi? Wtedy, kiedy otwiera gębę. Nie? To, to mam wtedy siłę do tego, żeby się zatrzymać i żeby przeprosić tą osobę, żeby przyznać się do błędu, nie? Jeśli nie będę budował relacji z Bogiem, to niestety nie będę miał siły do tego, żeby się zatrzymać. I wtedy będę latał z tą urazą. Jak będę latał z urazą do pierwszego człowieka, to zaraz sobie wylatam urazę do drugiego, trzeciego, dziesiątego, nie? A wtedy jest masakra, nie? I wtedy, wtedy po prostu, no, nie ma szans wcześniej czy później muszę zacząć pić, nie? I książka mówi dalej w tym dziesiątym kroku, że Wkroczyliśmy do nowego świata ducha tak jakby i, i problem y, alkoholu przestał istnieć, nie? I tak naprawdę nawet, żeśmy o to nie prosili, problem zniknął. No czemu problem zniknął? Bo problem zniknął, jeśli robię na bieżąco obrachunek moralny, jeśli uporządkowałem do dziewiątego kroku to moje życie, tak? a ten dziesiąty krok przecież jest niczym innym jak cofanie się od pierwszego do do, do, do dziewiątego, bo przecież muszę uznać bezsilność wobec y, tych swoich wad charakteru, wobec tej urazy, wobec tego drugiego człowieka, wobec swojej choroby. Muszę uwierzyć w Boga, który mi da siłę i poprosić Go o to, żeby to zabrał. Tak? Muszę zobaczyć, o co chodzi w tym, nie? że jeśli kogoś nienawidzę, ktoś mnie wkurza, to działają moje wady charakteru, tak? Lęknie uczciwość sam lub swoje urazy. Muszę obgadać to właśnie w piątym kroku z drugim człowiekiem. Prosić Boga, żeby zabrał te moje wady, których nie chcę puścić, nie? Nie chcę oddać moich wad, bo mi jest dobrze z moimi wadami. Uwielbiam. Uwielbiam się użalać, uwielbiam nienawidzić, uwielbiam wozić ludzi w bagażnikach w głowie, nie? Uwielbiam katować słownie ludzi, zażynać. Jedna z moich kumpeli mi kiedyś powiedziała, że mówi Michał, jak jesteś w jakimś innym stanie, to jesteś na rane przyłóż. Ale jak coś się zmienia w tobie, to mówi, to mówi tniesz skalpelem do kości, słowami, nie? Ja nigdy tego nie rozumiałem, dopiero teraz na programie zrozumiałem, o co chodzi. Że ja słowem potrafię tak sprawić, żeby człowiek poczuł się gorzej jak szmata, nie? Moja była żona kiedyś mi powiedziała, mamy teraz dobre relacje, że mówi, wiesz co, ja bym wiele razy wolała, żebyś ty mi przywalił w mordę z liścia, jak, jak atakował mnie tak słownie i sprowadzał do parteru, nie? To, to, to jest właśnie moja wada, nie? No i potem, co muszę, muszę przecież dalej w tym dziesiątym kroku zadośćuczyniać, czyli ósmy i dziewiąty krok, czyli dziesiąty krok jest taką kwintesencją tego wszystkiego, nie? Do tego dochodzi jedenastka, właśnie ta medytacja i, i to budowanie tej relacji z Bogiem. Nie? Dla mnie, niektórzy się pytają mnie, czym jest ta medytacja u mnie. Nie? Dla mnie medytacja to jest po prostu ta rozmowa z tym Bogiem, opowiadanie Mu o Nim. Nie? Dla mnie medytacją taką poranną jest to, że po już porannych sugestiach, po pościeleniu łóżka, po modlitwach, po wszystkich cudach, po przeczytaniu wielkiej księgi, tych zadanych stron, które mam od sponsora, robię sobie kawę, staram się wstawać tak wcześnie, żeby mieć te 15 minut dla tej kawy i dla tego Boga. Nie? I mój sponsor zawsze mi mówi, jak nie wiesz, co zrobić, to zrób sobie herbatę albo kawę i wypij ją z Bogiem, nie? I opowiedz mu o tym. A rano mam taki czas, że staram się, proszę Boga, żeby mi wyciszył ten łeb na chwilę, nie? I żebym smakował tą kawę, żebym skupił się na smaku tej kawy, nie? I nie myślał, co ja będę robił dzisiaj, nie? To zostawiam jemu. <śmiech> I tak, tak to, kochani, robię. Natomiast jeszcze jedną rzeczą najważniejszą, jest tą, którą właśnie teraz dzięki Wam i dzięki Bogu mogę stosować, czyli to podzielenie się właśnie tym, co robię, żeby nie pić. Nie? Czyli muszę iść na detoksy, nie? muszę sponsorować, muszę chodzić na mityngi i zawierać na meetingach głos, nie? bo inaczej nie dam rady. Dla mnie mityng, na który pójdę i wypiję tylko kawę albo herbatę, to jest mityng stracony, to jest mityng, na którym jestem pasożytem. Ponieważ jestem tylko biorcą, nie? Poszedłem, wychlałem kawę, z łaski wrzuciłem piątkę czy dychę do kapelusza i mówię, jest super, nie? No nie, nie jest super. Meeting, na którym jestem, to jest meeting, na którym zabieram głos, na którym dzielę się doświadczeniem, siłą i nadzieją. Bo nigdy nie wiem, komu jedno słowo trafi do ucha i, i komu pomoże, nie? Ale dalej jeszcze przy dziesiątym roku mam powiem, kochani, właśnie, co się może stać, jak przestanę to robić, nie? Jak przestanę robić na bieżąco rachunek moralny, jak przestanę dzwonić do sponsora, obgadywać najdrobniejszą pierdołę z mojej głowy, to zaczynam zbierać to wszystko, nie? I fajnie, super, teraz się cieszę tym, że nie mam obsesji picia, że Bóg zabrał mi obsesję chlania, że kiedyś nie wyobrażałem sobie życia bez wody, teraz nie wyobrażam sobie życia z wodą, nie? Teraz możecie mnie wrzucić do basenu z wódką i się nic nie stanie. Ja chodzę na imprezy, na wesela, ja czasami kupuję alkohol. Czasami się zdarza, że ja trzy miesiące włożę w bagażniku wD, bo muszę komuś dać, nie? Ale ta wódka nie jest w tym momencie moim problemem, bo Bóg zabrał mi tą obsesję picia, bo robię na bieżąco to wszystko, o czym Wam tu powiedziałem. Mam sponsora, z którym pracuję na programie, buduję relacje z Bogiem, sprzątam swoje podwórko i służę drugiemu człowiekowi, jest ok, tak? Ale jak przestanę to robić, zacznę wytykać błędy innym ludziom, przestanę dzwonić do sponsora, przez zwolnię ze swoich sponsorowanych, powiem, że ja już nie mam czasu, bo ja muszę pracować, nie? bo ja muszę zarabiać pieniądze, przestanę chodzić na mitingi. to obsesja alkoholowa szybko wróci. Nie? Bo książka w dziesiątym kroku mówi dalej jasno i wyraźnie, że nie zostaliśmy wyleczeni z alkoholizmu. Jedyne, co nam zostało ofiarowane, to chwilowe wytchnienie. I nigdy, przenigdy... Mimo, że mam odebraną obsesję picia i mówię, możecie mnie teraz rzucać do basenu z wódą, nic mi się nie stanie. Ale nigdy, przenigdy nikt nie odbierze mi alkoholizmu. A alkoholizm to nie picie wódki dla mnie. Alkoholizm to jest lęk, który uruchamia nieuczciwość samolubstwo, i egoizm, nie? Tego przenigdy nikt na świecie mi nie zabierze. Tak jak nikt przenigdy mi nie zabierze tej alergii na alkohol. Czyli jak już jak już yy, Wyko wykorzystam wszystkie haczyki z choroby duszy, czyli przestanę działać, przestanę robić obrachunki moralne, przestanę służyć, wejdę w stare życie. To zacznie mnie to wszystko denerwować, drażnić, i wtedy nie ma siły, żeby mnie wpadł na genialny pomysł, że teraz wypiję flachę albo ćwiartkę i będzie ok. Nie będzie ok, ponieważ mam coś takiego jak na alkohol po pierwszej secie płynę jak, jak, jak torpeda wystrzelona z łodzi podwodnej i już nie jest do zatrzymania. Już wtedy nikt nad nią nie panuje, nie? I koniec. I musi trafić cel, niestety. Nie tak jak w II wojnie światowej czasem nie trafiała. Ta trafia w cel i to skutecznie, całkowicie, nie? I, i na to muszę uważać, ponieważ ja tak naprawdę nie jestem uzależniony od wód. Kochani, ja tak naprawdę jestem uzależniony od bycia szczęśliwym i od ulgi. Bo ta wuda dawała mi ulgę na, to, na tą właśnie chorobę duszy. Na to, że wszyscy są debilami. Na to, że wszyscy są porąbani. Na to, że wszyscy powinni mnie przepraszać i mi zadośćuczyniać. Nie? I wuda była tym odetchnięciem. Wuda ciszyła ten mój łeb. Nie? Wuda uciszała te moje myśli, te dialogi w głowie, które są cały czas do tej pory. Nie? I wuda to robiła. Teraz nie chcę, bo teraz robi to program i robi to Bóg i robi, robi to działanie, które, które robię z drugim człowiekiem. Jeśli przestanę to robić, to te głosy wrócą mnie i ja znów będę chciał tej ulgi, nie? A jeśli robię na bieżąco dziesiąty krok, jeśli sponsoruję, jeśli przekazuję program, jeśli chodzę na meetingi, jeśli robię sugestie, e, które robię od czterech lat, cały czas bez ustanku. Przez ponad cztery lata zdarzył się w moim życiu jeden dzień, gdzie nie wykonałem jednego telefonu. Przez cztery lata. I i to był zmarnowany dzień, nie, bo siedziałem i cały dzień i na koniec pokłóciłem się z kobietą, z którą wtedy byłem w związku, nie. Nie dlatego, że ona coś zrobiła, tylko dlatego, że ja siedziałem i myślałem, że nie wykonałem tego telefonu, zamiast było wziąć i wykonać ten telefon, nie, i by było z głowy. Ale to skupienie na sobie spowodowało, że, że musiałem tą swoją frustrację wyrzucić na, na drugiego człowieka, nie. Tyle z mojej strony, kochani. O dziesiątej tradycji ja Wam nie będę nic mówił, bo ja nigdy nie, nie, nie stawiałem, nie, nie pracowałem ze sponsorem, więc, więc nie będę zabierał głosu. Nie, nie, po prostu ja je stosuję, a tak jak potrafię najlepiej, natomiast nigdy się w to nie zagłębiałem. Jeśli będą jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dziękuję Wam bardzo.